nic straconego to jest powtórka programu Przy słowie. Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Imię, które nosimy staje się ważnym elementem naszej tożsamości. Nic więc dziwnego, że dla wielu rodziców wybór imienia dla nowonarodzonego dziecka to nie lada wyzwanie. Dla naszych przodków była to nawet sprawa magiczna. I właśnie o imionach i nazwiskach porozmawiamy w dzisiejszej audycji przysłowie. Moją gościnią jest profesor Izabela Winiarska-Górska z Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry pani profesor. Dzień dobry panom i dzień dobry państwu. To może od tej magii zaczniemy. Jak to było, że nasi przodkowie wierzyli, że imię czym będzie dla dziecka? No, możemy się domyślać, że będzie dobrą wróżbą dla dziecka. Każdy nowonarodzonemu dziecku dobrze życzy. W związku z tym i nasze najstarsze imiona miały charakter życzeniowy. My o nich mówimy naukowo, że były to imiona optatywne. One jakąś treść wnosiły, która właśnie miała dziecko też prowadzić przez życie. I były to imiona znaczące. Dzisiejsze imiona, no właściwie to są imiona chrześcijańskie. W związku z tym my czujemy taką ewentualnie wtórną więź ze świętym patronem naszego imienia. Natomiast te prasłowiańskie imiona i także najstarsze polskie, staropolskie imiona miały trochę inny charakter. Po pokażemy może na przykładzie. Tak? Takie życzenie mogło mieć taką formę. Niech będzie dobra i miła. Prawdopodobnie imię dla dziewczynki. To już domyślam się nawet, o które imię chodzi. <grym> tak, dobromiła, ale <grym> równie dobrze mógł być to dobromił albo dobromysł. Tak, Wtedy mamy takie dwa elementy. Coś, co wnosi pozytywne wartości, tak, czyli dobro i mysły, czyli wartości... Intelektualne, powiedzielibyśmy, umysłowe. Więc jest to jak najlepsze życzenie. Ale też były inne imiona, które na przykład akcentowały um, strukturę rodową i wartości rodzinne. I na przykład mogło to być imię um, Bratumił, mm. Dziadumił, Siestrzemił, a nawet Sulidziad. E, jeszcze może potem wrócimy do imienia Suli Dziad, bo mogło mieć ono dwojakie znaczenie. Aha. Suli od suliti jako obiecany dziadowi, czyli jakby przodkom mm -hmm. ofiarowany, może, ale nie, raczej obiecany, a drugie znaczenie suli przymiotnikowe, to jest lepszy, a więc żeby był lepszy od dziada. Ja się zawsze zastanawiałam <grym> nad imieniem w tym kontekście bolemysł. Czy przypadkiem to mama nie wymyśliła? <grym> tak, Bolemysł, bo bole to jest więcej z kolei. Hmm. Więc, żeby ktoś miał więcej oleju w głowie albo <głos> więcej, no, żeby był mądrzejszy, zapewne niż przodkowie, już nie powiem kto. Ale to były właśnie takie imiona. I jeśli mogę jeszcze tylko dodać, to powiem, że właściwie te imiona nawiązywały do świata wartości i nawet my możemy na ich podstawie zrekonstruować system wartości. Mm -hmm. Na przykład jedną z takich wartości było w ogóle istnienie jako takie. I wtedy na przykład mieliśmy imię domażyr, tak, bo żyr to jest pokarm, ale to jest też bycie, istnienie. E inne takie to na przykład gości rad, tak, mm -hmm. aby był rad gościom. Jeszcze inna grupa imion właśnie nawiązywała do tych wartości poznawczych i tam mamy takie, takie cząstki jak właśnie ten mysł, namysł, bolemysł, jeszcze kolejna grupa, to są właśnie te wartości dodatnie, wyrażane przez dobro, rado, lubo i właśnie mamy Lubomira, mamy Radomira, prawda, to są mhm. Radosława, do dzisiaj e, Sławomira, więc do dzisiaj używane. Pomijamy wartości, no ale kiedyś to były wartości takie związane z walką, z wojną, z ideałem wojownika i tutaj jest bardzo duża grupa imion, które mają właśnie takie Ratiti, czyli Racibor. Mm -hmm. tak? I dzisiaj mamy Racibor, racibusz jako miejscowość, no która była pewnie grodem jakiegoś Racibora. Więc... Ym, więc właśnie mamy też taką grupę imion. No i jest też grupa imion teoforycznych, bogu Rad, Boguchwał, tak, bo, mm -hmm. bo Bogumił na przykład, czyli właśnie. Yy, właśnie Bogusława. Na Bogusława przykład. oczywiście, mm -hmm. tak. Mm -hmm. A taki Całowan, bo takie imię też znalazłem jako imię staropolskie. No, a bardzo ładne imię. <śmiech> Zastanawiałam <śmiech> się, czy dziewczynka by miała na imię Całowana, czy by chciała mieć. To Całowanna, to na przykład. Całowanna, <śmiech> tak. No właśnie, Całowan. To jest też taka. Taka grupa imion, które właśnie wyrażone są, my nazywamy imię słowem i na przykład tego typu imię jest Chocian. Zacznijmy od Chociana, mhm. tak, bo Chocian Ho jest łatwiejsze do interpretacji. Chocian to jest taki, który jest chciany, prawda? Mhm. I całowan to jest pewnie też właśnie... Y Taki, taki, który jest całowany. Tak, tak, całowany, tylko ja nie wiem, z której fazy, że tak powiem, rozwoju etymologicznego mm -hmm. jest to, to całować, dlatego że to jest słowo no jeszcze prasłowiańskie, ale zapożyczone prawdopodobnie z germańskiego, spokrewnione z healing, uzdrawiać i całować, to było scalać kogoś, tak jakby... Niesamowite. Ale nie wiem, na, na, na jakim etapie, że tak powiem, etymologii to, to, to słowo się pojawiło. Tak, mamy dużą grupę takich tajemniczych imion i też jeszcze jest jedna grupa zastanawiająca. To są imiona e, tak zwane chroniące dziecko. Mm -hmm. Więc jeśli na przykład w rodzie jakaś, jakiś fatum, zły los prześladował rodzinę, to wtedy mówiono, że to jest lederg. Ledwo drogi, nie mój, nie dan. Mm -hmm. Tak, Więc właśnie też były takie... Czyli takie imiona trochę dystansujące się także od To znaczy dziecka. interpretacja jest taka optymistyczna, że dziecko na zewnątrz nosiło takie imię i miało, miało to imię chronić dziecko przed tym złym losem, a prawdopodobnie w rodzinie miało imię, hmm. dajmy na to, Całowan. <głos> tak. O, właśnie, pięknie by było. <głos> tak. Wspomniała pani profesor o tym, że to imię słowy i przypomniało mi się, że my trochę tych imię słowów znamy na przykład z modlitwy, prawda? Ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Tak jest. Ukrzyżowan i pogrzebion. I jakoś przyszło mi to do głowy chyba nie bez przyczyny, bo kolejne moje pytanie dotyczy tego, dlaczego te imiona staropolskie, starosłowiańskie odoszły w niepamięć i chyba tutaj chrześcijaństwo odegrało znaczącą rolę, prawda? Yy, tak, ale chciałbym powiedzieć że one nie całkiem odeszły w niepamięć. Nigdy nic w języku tak całkowicie nie ginie bezpowrotnie, więc zaraz do tego wrócimy wątku. Natomiast... Yy... Prawdą jest, że jeśli my mamy najstarsze poświadczenia, takie zbiory imion z XII wieku z Bulli Gnieźnieńskiej, gdzie jest ponad 400 nazw osobowych i miejscowych, więc mamy dosyć dobrą orientację, jak wyglądał ten system imienniczy właśnie najstarszej polszczyzny, to wiemy, że były to imiona właśnie przede wszystkim rodzimem, że takich imion życzeniowych, dwuczłonowych no było trochę i y ale przeważały skrócenia, zdrobnienia od nich i w tym XII wieku no, nie mieliśmy tak wielu imion y, pochodzenia chrześcijańskiego. To jest Piotr, to jest bardzo stara pożyczka, mm -hmm. Jan, Szyman... Dzisiaj Szymon i w takiej formie zbiorowej mamy wicy od Jerzego i tam jeszcze, jeszcze parę, parę innych nazw związanych z Kościołem. Więc widzimy, że w XII wieku jeszcze ten system, mówimy, był rodzimy. Natomiast od XII wieku e, przybywa do nas e, fala emigracji z Niemiec, to znaczy dzisiaj mówimy emigracja, ale wtedy mówiliśmy osadnicy niemieccy. Mhm. I mamy bardzo silne średniowieczne osadnictwo niemieckie. Niemcy przybywali tutaj i przynosili imiona chrześcijańskie i oni też przynieśli modę na te imiona chrześcijańskie. Więc im bliżej naszych czasów, tym więcej było tych imion chrześcijańskich, a swoje też dołożyły... Późniejsze czasy, kiedy na przykład mieliśmy polemiki religijne katolicko-protestanckie i jednym z wątków był spór o świętych, więc Kościół katolicki nie dość, że oficjalnie jakby zalecił nadawanie dzieciom imion chrześcijańskich, to jeszcze spisywanie tych imion. I wtedy wydarzyła się kolejna bardzo ciekawa historia, bo duża grupa imion tych słowiańskich, ale zwłaszcza tych zdrobniałych, stała się takim dodatkowym określeniem. Mm -hmm. I na przykład taki miłowan, w skrócie w zdrobnieniu miłość, staje się na przykład nazwiskiem, prawda? Mm -hmm. I Witosza staje się, Witos, Witosza staje się nazwiskiem. Stanisław staje się z Stachurą i mamy nazwisko. Więc jakby ta, ta grupa zdrobnień staje się tym drugim członem identyfikującym człowieka i dlatego dzisiaj mamy tak bardzo dużo nazwisk yy, od od imion, tak, i także od tych imion zdrobniałych, bo my jeszcze mówiąc o imionach prasłowiańskich nie powiedzieliśmy... I jeszcze jednej ciekawej historii, że to nie tylko były imiona dwuczłonowe, nie tylko zdrobnienia od mm -hmm. nich, ale też często były to przezwiska, czyli od wyrazów pospolitych. A no właśnie. Więc jaki kto był? Ktoś miał bardzo, ktoś był wysoki, więc mógł być długotą albo długoszem na przykład. Ktoś był pomarszczony, więc był zmarsk. Albo zmarszcz. Ktoś wyglądał jak, e, ktoś wyglądał jak e, na przykład taki kapelusz, to był kłobuczek. Na przykład, no, naprawdę były mordy, były gęby, był karnierz, albo karny, albo kulawy. E, był bachusz, czyli taki brzuchaty. E, no bardzo ba zmarszcz, e, nie, nie zmarszcz, tylko smart, nazwa grzyba. Tak. To kim była taka osoba? Ktoś, kto przypominał. Jeśli ktoś mm -hmm. widział smardza, to jest w stanie sobie wyobrazić <laughs> osobę starą, pomarszczoną. Ale mamy też na przykład y, Białosza, Białowąs, y, dziewczyny mogły być, y, y, Czarnula na przykład. Więc róz, kto miał rude włosy, zastanawiam się nad imieniem trup. Jest w budzi gnieźnieńskiej trup. Naprawdę. Sztywna osoba no, pewnie no, jak. No właśnie. <laughs> Tak, więc te imiona naprawdę dostarczają dużo radości i bardzo są ciekawe. No i, i właśnie mamy tutaj takie, takie imiona też odapelatywne. I też one z czasem zasiliły nasze nazwiska. Tak, One też stały się tym drugim członem określającym. I też mamy właśnie dużo nazwisk, które są równe wyrazom pospolitym albo, albo właśnie od nich, od nich der derywowane, czy pochodzą. Natomiast ja tylko jeszcze dopowiem, że niektóre te imiona słowiańskie, one trwały i trwają do dzisiaj. Na przykład takie imiona jak Bolesław, Stanisław, który miał się stać sławny, Kazimierz, Wojciech, to są imiona właśnie słowiańskie, ale ponieważ ich nosicielami byli święci i także przedstawiciele możnych rodów, to te imiona przetrwały i mają się dobrze. W romantyzmie Tadeusz Wojewódzki przygotował taki kalendarz o imionach słowiańskich i on doprowadził do mody na, na te imiona słowiańskie, więc taki Wencesław się pojawił a może nie Wencesław, a Wacław zastąpił Wencesława, Zbygniewa, Zbigniew, Miecisława, Mieczysław. Ale to są właśnie też te imiona tak jakby wtórnie wskrzeszone. Hmm. A skoro przy źródłach jesteśmy, to gdzie najlepiej sprawdzić pochodzenie swojego imienia? Bardzo dużo jest takich opracowań i całe szczęście te opracowania są teraz dostępne w internecie. Więc mamy słowniki o mówiące o pochodzeniu imion, o etymologii imion. I to są słowniki zarówno zarówno zawierające te imiona prasłowiańskie, jak i imiona chrześcijańskie. Także ja myślę, że pierwszym takim źródłem to mogą być właśnie słowniki albo w ogóle strona Polskiej Akademii Nauk, Instytutu Języka Polskiego, Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, gdzie mamy... Cały dział onomastyka. Onomastyka, czyli nazwy własne. I tam można znaleźć bardzo dużo pożytecznych informacji i wskazówek, gdzie i jak szukać. Już nie w takich źródłach, powiedzmy sobie, niepewnych, tak? ale właśnie takich, za którymi stoją autorytety i badania naukowe. Zachęcamy państwa do sprawdzania znaczenia swoich imion, bo myślę, że mogą państwo dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy, a i pewnie doznać zaskoczenia, że tak powiem. Moją gościnią jest profesor Izabela Winiarska-Górska z Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego, a rozmawiamy o imionach, a za chwilę przejdziemy do nazwisk. Do nazwisk, o których już pani profesor wspomniała. Część z nich pochodzi od dawnych imion, ale kiedy pojawiły się w ogóle nazwiska I jaka potrzeba za nimi stała? Wiemy, że dzisiaj imię jest i nazwisko, zwłaszcza nazwisko, jest instytucją prawną. Tak, To znaczy, my nazwisko dostajemy z urzędu, dziedziczymy to nazwisko i to jest nasza, y, nasza własność i to jest właśnie ta, ta instytucja prawna. Natomiast, kiedy pojawiły się nazwiska jako dodatkowe y, określenia ludzi, te drugie, no to właściwie początki znowu. Mamy w XII wieku w bóli gnieźnieńskiej, ale jest ich tam naprawdę bardzo mało. I jakie to są? To są takie jak na przykład y, radzięta. Radzięta, bardzo piękne, tak jak szczenięta, kocięta. I to jest określenie na przykład y, potomków czyjś. I to się mówi, że to jest nazwisko kolektywne, zbiorowe mm -hmm. pewnego, pewnej grupy ludzi, potomków. Inne, jurzewicy. Tak, Od właśnie Jury Jerzego i to są potomkowie Jerzego i też to jest określenie zbiorowe, patronimiczne. A więc źródeł, w nazwisk możemy, źródeł nazwisk możemy szukać także w takich określeniach, kto jest czyim synem. I to jest bardzo duża grupa nazwisk. Ja przepraszam, że tak bardzo prywatnie, ale w takim razie Adamczyk to będzie syn Adama? Brawo. <laughs> Zdałem egzamin, Pani Profesor. Tak, tak, tak. Kowalski Adamczy... to pewnie ten, który był Kowalem, czy syn Kowala? Kowalski jest y, różnie interpretowany, dlatego, że mówimy o takich sytuacjach. Równie dobrze Kowal, może nazwisko Kowal też występuje, mm -hmm. prawda? Ale z czasem doszło do tego, że... Y, nazwiska takie, równe wyrazom pospolitym, zwłaszcza nazwom zawodów, równały się tym nazwom zawodów. Tak? I trudno było odróżnić, czy to jest nazwisko, czy to jest na przykład określenie zawodu. W związku z tym dodawano najbardziej wyrazistą cząstkę My ją nazywamy formantem, która pojawiała się w nazwiskach. I w nazwiskach polskich była to cząstka na przykład ski, -ski. Mm -hmm. I wtedy mamy e, taką sytuację, że ten formant ski, on już pełni taką funkcję strukturalną, nazwisko nazwiskotwórczą. I dlatego też nie możemy powiedzieć, że wszystkie nazwiska zakończone na ski to są nazwiska odmiejscowe, a jeszcze lepiej, że to są nazwiska szlacheckie, a często prawda? Bo, taki bo, bo taki stereotyp funkcjonuje, ale no, no właśnie, taka jest historia. Częściowo prawda. Dlatego, że pierwotnie to właśnie były nazwiska posesjonatów, a więc szlachty, ale z czasem mm, właściwie ten formant skisz w XVI wieku zaczyna tracić tę swoją funkcję tworzącą nazwy od miejsc, nazwiska od miejscowe i staje się właśnie takim formantem tworzącym nazwiska. I widzimy, że, że nawet takie nazwiska jak Hudoba, w następnym mm -hmm. pokoleniu albo za jakiś czas już ma wersję chudobski. Bo, bo jest wyraźniejsze. Jeszcze kolejna grupa, inna, to jest dodatkowa charakterystyka. Kto jaki jest, kto się czym zajmuje, kto gdzieś mieszka i kto jaką ma posiadłość. Mm. I to jest bardzo taka zacna, że tak powiem, Godna grupa, grupa tak, tych określeń dodatkowych. Bo tak jak mamy na przykład w innych językach d, fon, to u nas takim odpowiednikiem tego członu było z. A więc posłużę się takim przykładem. Tomasz z Zamościa, mm -hmm. prawda? Staje się Tomaszem z Zamościa, ale przy szybkim mówieniu on z czasem zostaje Tomaszem Zamojskim. Mm -hmm. Prawda? Tutaj nie chodzi o ten Zamość. To są jeszcze wcześniejsze czasy, mm -hmm. tak? I staje się Tomaszem Zamojskim. Ktoś ma w posiadaniu wieś Wola, staje się Wolskim. Ktoś Biała, Bielskim. Prawda? I tutaj właśnie te nazwiska, zwłaszcza posesjonatów, szlachty, tak, bo to szlachta głównie posiadała coś na własność, ziemię na własność, no to właśnie powstawały od... Yy, Miejsca od tego, od tego, co się posiadało. Można było posiadać no, wieś, dziedzinę, sioło. No, no, różne rzeczy ludzie posiadają, prawda? Więc, więc tak, taka jest też geneza nazwisk. I to są nazwiska odmiejscowe. Ale z drugiej strony mamy takie nazwy miejscowości, które pochodzą od imion i nazwisk, prawda? Mamy i rzeczywiście tutaj historia się, powiedzielibyśmy, zapętla. Um, przyjmijmy sobie, że jesteśmy w Polsce północno-wschodniej i mamy tam takie miejscowości typu Jaki. I w tej miejscowości mieszkają ludzie o nazwisku Jaczyńscy. Mm -hmm. I to są właśnie te historie, kiedy właśnie mamy e, takie miejscowości, głównie małe miejscowości, bo były to takie miejscowości wsie rodowe, gdzie mieszkała drobna szlachta, ale ta szlachta miała właśnie nazwisko swoje i właśnie to nazwisko było powiązane z nazwą miejscowości. Naprawdę w, w Wiszowatych mieszkają Wiszowaci, w Chludniach mieszkają Chludzińscym. I właściwie nazwy miejscowości, bo nazwy miejscowości to są bardzo często cudze własności, prawda? I w tych nazwach ukryte są imiona. I powiedzmy sobie kilka takich przykładów. Na przykład osada Czestocha, to czyja to będzie osada? To będzie Czestochowa osada. Mm. I teraz... W niejakiego Włosta albo Włoszcza będzie Włoszczowa. I o ile z Częstochową nie mamy problemu z odmianą, ale już Włoszczowa sprawia nam kłopot. Tak, czy Włoszczowa i czy Właśnie, dlatego, że jest rzadziej używana, prawda? Częstochowa jest częściej używana, Włoszczowa rzadziej. A więc Włoszczowa jak Częstochowa... Do Włoszczowy, jak do Częstochowy, o we Włoszczowie, jak w Częstochowie. Ale dlaczego znowu mamy kłopot? Dlatego, że o tym, jak dana miejscowość się odmienia, decyduje zwyczaj lokalny, prawda, Uzus I to powoduje, że właśnie tak się odmienia Włoszczowa. Jak czytamy pamiętniki Paska. Pasek i jechał do Częstochowej pokłonić się panience. Więc, więc właśnie widzimy, że nie była ta, ta odmiana jeszcze ustabilizowana. A zwróćmy uwagę, że mamy Kolbuszowa w Kolbuszowej, Limanowa w Limanowej. I stąd jest właśnie ten zamęt, że rzeczywiście my musimy sprawdzać w słownikach bardzo często, jak dana miejscowość się odmienia, bo na przykład mówiliśmy o imionach. Było takie imię Małogost i od niego jest Małogoszcz. I jedna Małogoszcz jest rodzaju żeńskiego, a mamy też Małogoszcz rodzaju męskiego. Mhm. Więc jakby obie formy są możliwe i poprawne. Więc w Małogoszczy i w Małogoszczu Prawda? Więc tutaj są te zagadki w nazwach miejscowości, też są poukrywane, ale one są o tyle ciekawe, że tam bardzo często mamy właśnie te stare imiona gdzieś poskrywane. Radom. Mamy tutaj też ten Radomir, czy, czy jakiś Radosław Cząstka, jest tutaj tego imienia ukryta, Oświęcim, Bytom, to są właśnie tego typu Kraków imion. też będzie takim, taką nazwą? Grodem Kraka mhm. jest konkurencyjna etymologia krakowa od kiesz Krzak. I wtedy byłoby to nie tyle gród Kraka, tylko miejsce porośnięte krzewami, na przykład Wąwel czy Wawel, to jest właśnie takie wzgórze e, gdzieś tam e, pokryte zaroślami i być może od tego. To Stanisław Rozpąd taką hipotezę wysnuł, um, ale na przykład jest też taką miejscowością Warszawa. To nie od Warszawy i od Sawy? <śmiech> <śmiech> Może przyjmijmy, że od Warsa i od Sawy, ale tak naprawdę to jest osada Warsza. I kiedyś była to Warszawa osa osada, Warszewa, ale ponieważ na Mazowszu ludzie często mówią zamiast matka, matkę, to <śmiech> sobie pomyśleli, że jak mówią Warszawa, to mówią niepoprawnie. I zmienili właśnie na Warszawa, tak, ale to jest osada Warsza. Imię zdrobniałe, które ma taki sam źródło słów jak Wrocław. O proszę. Wrocław, tak. Tylko, że jeszcze ma taką północno-polską cechę. Niesamowite, właśnie. jak to wszystko łączy się. Gdzieś tam etymologicznie, tak, się zbiegają te nitki. Mamy także nazwiska dwuczłonowe, z czego jeden człon jest y, na przykład herbowy. Mam tutaj na myśli taki, takie nazwiska jak Korwin Szymanowski. Korwin to herb, prawda? Tak, tak, tak. To są nazwiska, no właśnie, bo herb jest czymś ważnym w takiej rodzinie szlacheckiej i ten herb stawał się członem nazwiska. My dzisiaj piszemy to z, taką, z takim dywizem, taką, taką cząstką. I tutaj też jest dosyć ciekawa historia, która mówi nam. W ogóle o ewolucji języka, dlatego że tak długo, jak ludzie mieli świadomość, że to jest herb, to przecież ten herb, tę nazwę herbową... Te, tej nazwy herbowej nie odmieniano w tym nazwisku, mhm. prawda? Więc był Korwin Szymanowski, Korwin Szymanowskiego, bo to była ta nazwa herbowa i my mieliśmy świadomość tego, że my albo ci, którzy używali polskiego, mieli świadomość. Natomiast dzisiaj traktujemy to jako takie zwykłe nazwisko dwuczłonowe i coraz częściej spotykamy się właśnie z tą odmianą, prawda? Mhm. Te, tego drugiego członu. I ponieważ ja jestem historykiem języka i zajmuję się Opisem, czyli mam po, mam po takie podejście deskryptywne, a nie preskryptywne, mm -hmm. więc ja nawet tak nie wiem, co dzisiaj norma na ten temat mówi, ale na pewno wiem, jaki jest UZUS, czyli jaki jest zwyczaj i jak Polacy odmieniają. Wiem, że taka odmiana mm -hmm. się pojawia. Czyli byłoby, nie ma kogo czego, Korwina Szymanowskiego? Brzmi to tak nieswojo dla Polonisty, prawda? Ale, ale nie wiem, czy tylko dla Polonistów, prawda? To brzmi mi nie swoje. A to jest bardzo ciekawe, ponieważ wydaje mi się, że jest taka tendencja w języku, żeby nazwisk nie odmieniać i zastanawiam się, czy to dlatego, że czasami trudno je odmienić, czy dlatego, że teraz już chyba nie obowiązuje ta stara zasada, że nazwisko jest moją własnością wyłącznie w mianowniku, w pozostałych przypadkach rządzi nim gramatyka. Co pani profesor o tym myśli? No właśnie, jestem historykiem języka, więc myślę, że skoro polski język jest językiem fleksyjnym i odmieniamy, to starajmy się odmieniać, bo to jest jakby element naszego... No, naszego dziedzictwa, czy to jest własność naszego języka. Ale z drugiej strony też no, nie mogę powiedzieć, że nie rozumiem ludzi, którym sprawia to kłopot. I wiem jakie prawa rządzą ewolucją języka, a tym prawem jest prawo do optymalizacji, czyli do uproszczenia wszystkiego, co jest trudne, co jest wyjątkiem, co jest w jakiś sposób obciążeniem systemu. I skoro odmiana nazwisk sprawia nam coraz więcej kłopotu, to jest to właśnie reakcja na ten kłopot. Przestajemy te nazwiska odmieniać. Ale ja zawsze studentom tłumaczę, pilnujcie się, bo pracujecie na gramatykę historyczną przyszłych pokoleń. O, no właśnie, trzeba sobie to wziąć do serca. Dawniej tworzono także tak zwane nazwiska odmężowskie i odojcowskie, które wskazywały na pewną przynależność kobiety na pewną do mężczyzny. Relacje. Tak, wyrażaną faktycznie formantem dzierżawczym. Czyli może podajmy przykład pani profesor. Podajmy przykład. Możemy podać przykład naszej pani profesor Puzyn Puzyniny. tak? Nazwisko męża Puzyna. Nazwisko męża kończy się na samogłoskę A. W związku z tym właśnie ta forma, ta, ta, ta forma odmężowska, że tak powiem, no musi otrzymać cząstkę formant INA. I stąd jest puzynina, zaręba, zarębina, prawda? To był taki, taki system, natomiast na spółgłoskę kończy się owa. Na przykład Danielewicz, Danielewiczowa. Tak jest. Tak jest. No i problem właśnie z tym jest taki, że powiedzmy sobie może być Danielewiczowa chałupa, i Danielewiczowa żona. A, czyli I chałupa należąca do Należąca Danielewicza. właśnie. Tak, tak. No po prostu te mamy ograniczoną liczbę formantów w języku polskim i je wykorzystujemy do, do nazywania właśnie takich zjawisk, nowych słów. I, I tutaj właśnie ta funkcja dzierżawcza jakoś tak jest źle odbierana. Ale widzę też, że jest też taki snobizm wśród młodych kobiet, że one... Na, na przykład chcą mieć te, te nazwiska odmężowskie na owa. Także i też wśród studentek obserwuje na Anka. O, to bardzo ciekawe. Tak, tak jeśli chodzi o córki, to mamy przecież czubówne, czyli nazwisko czubówna. Jak rozumiem, córka pana o nazwisku czub. No może tak. Albo mm. krukówna też. Krukówna. Taka forma. Mm -hmm. Tak. Przy czym znowu, te nazwiska y, Janikówna na przykład nie znamy takiej osoby, ale powiedzmy sobie, że to jest możliwe nazwisko. Y, Janikówna i z kolei tutaj znowu pojawia się problem gramatyczny, dlatego, że te Formy odmieniamy jak rzeczowniki, mm -hmm. prawda? Czyli Janikówna Janikówny. E, natomiast e, no Danielewiczowa, Danielewiczowe, jak przymiotnik, ale właśnie te, te, te panien odmieniamy jak rzeczowniki, bo kiedyś to były przymiotniki. Tylko tak zwane przymiotniki proste, rzeczownikowe. I, I właśnie one mają taką nietypową odmianę i choćby ta odmiana też taka trudna, prawda, wymagająca od nas, powoduje, że, że, że coraz rzadziej unikamy tego. Czyli u, powinienem powiedzieć, myślę o Krystynie Czubównie, a nie o Krystynie Czubównej. tak. Chciałbym jeszcze wrócić do tego wątku dotyczącego powagi i niepowagi nazwisk od ojcowskich, bo coraz częściej widzę, że wielu osobom przeszkadza na przykład, kiedy mówi się o Idze Świątek, Iga Świątkówna, tak jakby ją to deprecjonowało i rzeczywiście niektóre konteksty pokazują, że na przykład, cytuję, niech Świątkówna wygrywa sobie te szlemy i szlemiki i tak dalej, i tak dalej. Jak pani profesor widzi to zjawisko? Ja to zjawisko widzę w ten sposób, że to zależy od tego kto mówi i w jakiej intencji. Znam dosyć dobrze konteksty, w których jest to użyte złośliwie i, i wtedy mi się to nie podoba. Tak? to Tutaj widać bardzo intencje. Język jest naprawdę narzędziem komunikacji, a to my używamy tego języka dobrze, w dobrych intencjach albo w złych intencjach. I to my tam czasami wkładamy więcej niż sam język ma. To znaczy język jest tym narzędziem takim doskonałym i... Pozwala na naddatki, ale to my te naddatki tam wkładamy, tak? I my, i my go używamy, dobrze lub źle. Gdyby pokusić się o jakieś zalecenie? to raczej zwracać się tak, jak dana osoba się przedstawia, czy korzystać z zasad gramatyki i mimo wszystko mówić świątkówne, a nie tak, jak Iga Świątek się przedstawia, czyli właśnie Iga Świątek. No, je, jeśli Iga Świątek woli być nazywana Igą Świątek, to dlaczego mamy ją nazywać inaczej, prawda? Tylko dlatego, że, że, że jest taka możliwość, że system językowy pozwala Dajmy też ludziom trochę prawa do, do tego, jak chcą być nazywani i tak ich nazywajmy. Mhm. Moją gościnią była profesor Izabela Winiarska-Górska z Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo pani dziękuję, pani profesor, za tę rozmowę. Bardzo dziękuję. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. Przy Słowie To była powtórka programu nic straconego. Dziś znów nie koszulki. Możesz już wejść, albo w ciszy postójmy. Bo tak mi wstyd, że nie dam rady dziś zasnąć Możesz tu być, tylko niech światła przygasną A moje ręce i brzuch i palce ustów Co i na mnie uwaga? Odpuść mi, przecież. sing Chcę. Musi mi to przejść i minąć, i mi i inne słowa, Jak to Co ja sam ci to już Dopłyną do do do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 się nada? Odpowiedź jedna, sto bądź dwa Chociaż też tu nie pada ciało mokre Wilgoć ci parada, jak lastrada Słyszysz światło, czujesz, chociaż nie wypada Odkręcz się, upuść nóż, niech wygra ogłada Witno kręgi, przeminą, zamkną, oczy się otwarte Chwycisz to, bo to nie gównowarte, Uczucie wyżarte, do muru przyparte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 Odpija się, a w tym godam Yeah. Płaszcze do wrzesień, spacer po żółtym lesie, jesień to płaszcze do wrzesień, spacer po żółtym lesie, tu wszystko się kończy i zaczyna. Jest pod gdynia. Działa. Teraz dzwonię do siebie sam Kartki pełne numerów Czekają na połączenie Między nami cisza Do siebie sam, dzwonię sam. Do siebie sam, dzwonię sam. Teraz dzwonię do siebie sam. Lepiej za do siebie sam. Teraz dzwonię do siebie sam. Lepiej zać, do siebie sam.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 Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia. Kłaniamy się dzień dobry. Jest prawie piąta. Serwis Trójki. Agnieszka Drost. Walka z korupcją i ograniczenie władzy premiera zapowiada przyszły premier Węgier. Po 28 latach od brutalnego zabójstwa Iwony Cygan kończy się proces w tej sprawie. Ponad pół miliarda opakowań Polacy oddali do punktów w 3 miesiące działania systemu kaucyjnego. To nowe otwarcie na Węgrzech bez Wiktora Urbana. Po wyborach lider zwycięski partii TISA Peter Madziar zapowiada szybkie działanie przeciwko korupcji i odbudowę państwa prawa. Wśród pierwszych decyzji premiera mają być zmiany instytucjonalne i ograniczenie władzy samego premiera. Podczas wystąpienia dla mediów zagranicznych Peter Madziar wskazywał, że nowy rząd ma mandat do głębokiej